Dopiero 17 czerwca 1451 roku zjazd w Piotrkowie sprawę rozstrzygnął. Pierwszeństwo zostało przyznane prymasowi przed kardynałem, co więcej, postanowiono, że w poszczególnych obradach Rady Królewskiej obaj książęta Kościoła będą brać udział na zmianę, aby się razem nie widywać. Ów kompromis był głęboką porażką Oleśnickiego. Po raz pierwszy dumny magnat musiał się zgodzić, że najważniejsze sprawy państwowe. Rozstrzygano bez niego. Maria Bogucka Powzięta decyzja bardzo utrudniała Oleśnickiemu wywieranie wpływu na sprawy publiczne. Można sądzić, że Zofia brała w tych wydarzeniach żywy udział. Wiadomo, że była osobiście zamieszana w roku 1448 w próbę przeniesienia Oleśnickiego do Gniezna, że w czerwcu 1451 roku uczestniczyła w zjeździe Piotrkowskim oraz że Jan Zagórza, marszałek jej dworu, należał do czynnych wrogów Zbigniewa. Również w sprawach mołdawskich Kazimierz kontynuował linię postępowania matki. Już w czerwcu 1448 roku planował tam osadzić na tronie jej siostrzeńca Rozana. Ten jednak został otruty przez swego stryja Piotra, sprzymierzonego z Michałem Zygmuntowiczem. W związku z tym król ulitował się nad niedolą ciotki, nadał jej starostwo kołomyjskie, hojnie nagrodził wiernych jej bojarów i chciał usunąć wrogiego sobie gospodara Piotra, ale to ostatnie początkowo uniemożliwiali sprzymierzeni z oleśnickim Buczaccy. Pomimo tych trudności w roku 1450 Jagilończyk osadził na tronie w Suczawie młodziutkiego Aleksandra II Eljaszewicza, drugiego syna Marii Holszańskiej, którego zresztą wkrótce wypędził następny stryj Bogdan. Król jednak nadal wspomagał krewniaków. W sierpniu 1451 roku przyjął w Samborze wizytę siostry swej matki, a w roku następnym zapewnił kuzynowi władzę w połowie Mołdawii. Niemniej młody Aleksander, który był niesłychanym uwodzicielem, został wkrótce zamordowany przez zazdrosnych mężów, a więcej synów Maria Holszańska nie miała. Kazimierz interesował się również losem Anny Bielskiej, córki Wasylisy starszej siostry królowej, i wydał ją w roku 1448 za piasta Bolesława III, księcia cieszyńskiego. Do małżeństwa tego król przywiązywał dużą wagę, widząc w nim wzmożenie polskich wpływów na Śląsku. Zagadnieniem, które dzieliło matkę i syna, była sprawa Wołynia. Przez wiele lat ziemie te były w posiadaniu Świdrygieły, który zmarł 10 lutego 1452 roku. Litwini chcieli sporną dzielnicę włączyć do wielkiego księstwa, w czym ich popierał Kazimierz natomiast Polacy uważali ją za część korony i temu rozwiązaniu sprzyjała sonka. Trudno ocenić, w jakim stopniu odezwało się w królowej przywiązanie do nowej ojczyzny, a w jakim obawa, że bezkompromisowa polityka młodego monarchy, ostro krytykowanego przez kardynała, może doprowadzić do detronizacji. Uległość królowej wobec polskich możnowładców nasilały równoległe, zażarte dyskusje dotyczące potwierdzenia przywilejów szlacheckich. W rezultacie Zofia była inicjatorem petycji domagającej się włączenia Wołynia do Polski, którą w imieniu jej, Oleśnickiego i szeregu dostojników przedstawiono już we wrześniu 1451 roku Jagiellończykowi w Samborze. W dwa lata później, w czasie zjazdu w Piotrkowie, gdzie straszono króla detronizacją, codziennie przez pięć kolejnych dni starała się go skłonić, żeby był bardziej ustępliwy, aż wreszcie wraz z kasztelanem krakowskim Janem Strzyżewa Padła przed synem na kolana, prosząc go, aby myślał o rozszerzeniu korony polskiej. W 1453 roku Kazimierz skończył 26 lat i młodego człowieka należało ożenić. Od dłuższego już czasu toczyły się pertraktacje o rękę Elżbiety, drugiej siostry pogrobowca. Starsza Anna, nie niedoszła narzeczona Warneńczyka, w 1446 roku poślubiła landgrafa Toryngi. Kulewna miała świetne koligacje. Była wnuczką dobrze znanego Zofii cesarza Zygmunta i królowa matka popierała plany małżeńskie syna. Również Oleśnicki był ich zwolennikiem. Umowę małżeńską spisano w sierpniu 1453 roku we Wrocławiu, a ślub wyznaczono na luty następnego roku. Stolica Polski zaczęła się szykować na przybycie nowej monarchini. Nieco przedtem jednak nastąpiło inne podniosłe wydarzenie. We Wrocławiu działał wówczas znany 66-letni kaznodzieja przyszły święty Jan Kapistran, Bernardyn, komisarz apostolski na Czechy, odznaczający się niebywałą siłą perswazji. Oleśnicki kilkakrotnie zapraszał go do Krakowa, aż wreszcie przybył on z poselstwem, które zawierało umowę małżeńską. 28 sierpnia 1453 roku odbyło się niesłychanie uroczyste powitanie gościa przed bramami miasta. Na spotkanie wyjechał król z matką, kardynał na czele całej kapituły, magistrat, cechy i zakony z chorągwiami. Na kapistran rozpoczął kazania na rynku, gdzie mu wzniesiono specjalne podwyższenie. Mówił zwykle dwie godziny. Zofia codziennie przysłuchiwała się tym naukom. Święty bawił jeszcze, gdy przyjechała Elżbieta, 9 lutego 1454 roku. W czasie uroczystego powitania królewny Sonka wyjechała po przyszłą synową i zabrała ją do swego powozu. 31 lat przedtem w podobny sposób wwoziła do Krakowa jej babkę, Barbarę Cylejską. Następnego dnia doszło do wielkiej sprzeczki pomiędzy prymasem a kardynałem, kto ma udzielić ślubu. W drodze kompromisu postanowiono, że uczyni to kapistran, ale nie znając ani języka niemieckiego, ani polskiego, nie mógł on zadawać pytań nowożeńcom, w związku z czym Oleśnicki go jednak zastąpił. Od chwili przybycia Elżbiety Rakuszanki Polska miała dwie królowe. Często przebywały one razem w Krakowie i nieraz wspólnie towarzyszyły Kazimierzowi w jego podróżach po Polsce. Podobno impulsywna i skłonna do gniewu, Długosz, teściowa, zupełnie zdominowała cichą Elżbietę. 1 marca 1456 roku urodził się najstarszy wnuk nazwany po dziadku Władysławem. Zofia doczekała się jeszcze trzech chłopców i jednej wnuczki, która na cześć pierwszej żony Jagieły otrzymała imię Jadwiga. Sonka była teraz powszechnie szanowaną, starszą królową, niewątpliwie kochaną przez syna. Na Wawelu zajmowała apartament zwany Palatium Regine Antique, pałac starszej królowej, w skład którego wchodziła także komnata Laskowiec, gdzie niegdyś Jagiełło ucztował z Zygmuntem Luksemburgiem i Ernestem Duńskim w czasie koronacji swej czwartej małżonki. Miarą autorytetu monarchini był przywilej wydany przez Piusa II w roku 1455, pełen uznania dla gorliwości religijnej sonki, która jak na owe czasy niesłychanie liberalnie postępowała w stosunku do husytów i do prawosławnych. Można sądzić, że wielkim przeżyciem dla Zofii była śmierć Oleśnickiego. Musiał się on źle czuć wkrótce po przyjeździe królowej Elżbiety, gdyż 15 maja 1454 roku napisał testament. 31 marca 1455 zachorował w sposób widoczny dla otoczenia, a następnego dnia zmarł. Przez 32 lata był on tylko niekiedy sprzymierzeńcem, a zazwyczaj antagonistą królowej, ale brał udział we wszystkich ważnych wydarzeniach jej życia. Prawdopodobnie w latach czterdziestych, ale może dopiero w pięćdziesiątych XV wieku Sonka ufundowała słynny nagrobek męża. Wprawdzie według Długosza miał on powstać jeszcze przed zgonem Jagieły, jednak większość historyków jest innego zdania. Tumbę wzniesiono między nawą główną a boczną świątyni. Głowę króla rzeźbiono prawdopodobnie na podstawie pośmiertnej maski. Ściany na grobku pokrywały herby Polski i Litwy oraz poszczególnych ziem. Baldachim jest dziełem późniejszym. Była to druga po kaplicy Świętej Trójcy głośna fundacja królowej dla katedry. Niektórzy badacze sądzą, że przed śmiercią monarchini zaczęła projektować trzecią kaplicę Świętego Krzyża, usytuowaną również u wejścia głównego, tylko symetrycznie od strony południowej. Jak i wcześniejsze, tak teraz planowana, miała nawiązywać do czczonego przez pierwszych Jagielonów klasztoru na Łysej Górze, który był jednocześnie pod wyzwaniem i Świętej Trójcy, i Świętego Krzyża. Niezależnie od autorstwa pomysłu, zamierzenia te zrealizowali dopiero po śmierci Sonki, jej syn i synowa. Poza tym monarchijnie ofiarowała katedrze cenny relikwiarz na głowę Świętego Stanisława. Kiedy w pół wieku później jeszcze piękniejszy ufundowała Elżbieta Rakuszanka, Dar teściowej został przeznaczony na szczątki świętego Floriana. O ile czas wzniesienia grobowca Jagieły nie jest ustalony, to znane są daty innej aktywności Zofii, mającej znaczenie dla kultury narodowej. Za jej wolą i przekazaniem w 1433 roku rozpoczęto po raz pierwszy w dziejach tłumaczyć Biblię na język polski. Tom pierwszy został ukończony w roku 1455, tom drugi około 1460 Całość obejmowała 470 kartek pergaminowych, z których do naszych czasów przetrwało 185. Każda strona zapisana jest w dwie kolumny pismem gotyckim. Na znacznie późniejszej okładce, pochodzącej z roku 1561, podano, że tłumaczenie zostało zrobione na żądanie matki Kazimierza, Zofiej Królowej Polskiej, roku od narodzenia Pana Christa 1456 przez szlachetnego księdza Jędrzeja z Jaszczowic, kapelana tej królowej, a pisano w Nowym Mieście 10 mil od Krakowa. Ksiądz Andrzej tłumaczył z czeskiego i tu można było się znów doszukiwać prochusyckich zainteresowań królowej Sonki. Początkowo przekład był bardzo niedokładny. Widać, że kapelan nie konfrontował swego tekstu z łacińską wulgatą. Później było już znacznie mniej błędów, a i sposób wysławiania stał się gładszy. Pisarzy było kilku, od pięciu do siedmiu. Różnili się oni między sobą nie tylko charakterem pisma, ale także i stosowaną ortografią. Pierwszy tom zawierał Stary Testament i Pisma Proroków. Tom drugi – Nowy Testament. Tylko część pierwszego została odnaleziona w Szaroszpatak na Węgrzech, stąd Biblię Kulowej Zofii nazywano także Szaroszpatacką. Obecnie jest ona dodatkowo cenna dlatego, gdyż stanowi najobszerniejszy zachowany zabytek średniowiecznej polszczyzny. Po raz pierwszy zostało w niej użyte dzisiejsze Jestem, które zastąpiło Jeśm, a nadal nie ma głoski E. Niepiśmienna monarchini prawdopodobnie kazała sobie czytać, że na początce Bóg stworzył niebo i ziemię, ale ziemia była nieużyteczna, a próżna, a ćmy były na twarzy przepaści, a Duch Boży na świecie nad wodami. I uczynił Bóg Światło większe, aby dnia świeciło, a światło mniejsze, aby nocy świeciło. W chwili, gdy Biblia została ukończona, Zofia była już starą kobietą. Około 1460 roku miała już ukończone 55 lat, co stanowiło wówczas wiek zdecydowanie podeszły. Dużo ludzi z jej pokolenia od dawna umarło. Od kilku lat nie żył już Oleśnicki. Z bliskich krewnych w 1458 roku nastąpił zgon księżnej mazowieckiej Anny Holszańskiej. natomiast przez długie jeszcze lata czynna była starsza siostra królowej Wasylisa, która po śmierci Iwana, księcia Bielskiego, poślubiła kuzyna Michała Siemionowicza. 5 sierpnia 1461 urodził się czwarty wnuk monarchijni. Podobno babka zażądała, aby go nazwać Aleksandrem a więc chrześcijańskim imieniem wielkiego księcia Witolda, swego dawno zmarłego krewnego i opiekuna. W tym okresie musiała się jeszcze czuć dobrze, bo w roku 1461 towarzyszyła synowi do Radomia w czasie jego sporu z Jakubem ze Sienny, stryjecznym bratem Oleśnickiego. Dwa lata przedtem przeżyła prawdopodobnie silny wstrząs. W roku 1459 pojawił się bowiem samozwaniec, niejaki rychlik podający się za Władysława Warneńczyka. Został on ujęty i postawiony przed Zofią, która go ostatecznie zdemaskowała, w związku z czym wtrącono oszusta do więzienia. Polityką jednak się już w tym czasie nie zajmowała, czego dowodzi fakt, że w okresie rozruchów krakowskich, w lipcu 1461 roku, kiedy Kazimierz bawił poza stolicą, obie strony zatargu, magnaci i mieszczanie, zwracali się do synowej z zupełnym pominięciem starej monachini. 15 sierpnia 1461 roku królowa matka mogła się czuć jeszcze dobrze, skoro w tym dniu dokonano przeróbki drzwi w jej apartamencie. Niemniej wkrótce potem zachorowała. Jak podaje długość, dostała febry z nadużywania melonów. Licząc, że organizm sam pokona chorobę, odmawiała przyjmowania lekarstw. Później została jednak sparaliżowana. Zmarła 21 września 1461 roku o godzinie nieszpornej, opatrzona sakramentami. Miała wówczas około 56 lat. Ponieważ Kazimierz był wtedy poza Krakowem, czekano na jego powrót. Przez osiem dni zwłoki znajdowały się w kościele św. Michała. Pochowana została w katedrze wawelskiej w ufundowanej przez siebie kaplicy świętej Trójcy, przy której na trzy lata przed śmiercią powołała dziesięciu duchownych ośmiu prebendarzy, kleryka i prepozyta. Podobno Kazimierz urządził wspaniały pogrzeb. Prawdopodobnie na skutek zalecenia zmarłej zwłoki zostały złożone przy ścianie zachodniej, co było zwyczajem ruskim, gdyż u prawosławnych ta strona świata symbolizuje wieczność. Kilkadziesiąt lat później w podobny sposób kazał pochować siebie również jak Jelończyk. Nie wiadomo dlaczego monarcha pokrył podziemny grobowiec ukochanej matki jedynie dość skromną płytą. Wiele lat potem zwłoki Zofii zostały przeniesione w inne miejsce, a płytę nawet całkowicie usunięto z kaplicy. Na śmierć monarchini napisano łacińskie epitafium sławiące ją, że miała dwóch udanych synów, dwa tęgie pioruny wojny, jeden gwiazd sięgający sławą swych licznych tryumfów, drugi w obronie rodaków biegnie odważnie na miecze. Rozrzutna królowa pozostawiła po sobie znaczne długi, a użytkownikiem niektórych jej dóbr okazał się Chińcza zrogowa. Elżbieta Rakuszanka, żona Kazimierza Jagiellończyka Cesarz Zygmunt Luksemburg nie posiadał męskiego następcy. Z pierwszą żoną, Marią Andegaweńską, nie miał w ogóle dzieci. Druga, Barbara Cylejska, urodziła mu tylko córkę Elżbietę. Jedynaczka ta poślubiła w roku 1421 Albrechta Habsburga, księcia Austrii. I znów Zygmunt doczekał się wyłącznie wnuczek, starszej Anny i młodszej Elżbiety. Ta druga, przyszła królowa Polski, ujrzała światło dzienne w 1436 roku. Jedyny wnuk Jerzy żył tylko kilka godzin. Już w 1434 roku poselstwo polskie w imieniu nieletniego Władysława III prosiło cesarza o rękę Anny. Dwa lata później powtórzono ofertę, starając się tym razem również o nowo narodzoną Elżbietę dla królewicza Kazimierza, młodszego syna Jagieły. Dwór Krakowski dążył do tych mariaży z dwóch względów. Przede wszystkim chodziło o bogaty spadek, gdyż Zygmunt był ponadto królem Węgier i Czech. Dodatkową rolę odgrywały względy prestiżowe. Małe królewny poprzez Luksemburgów, Habsburgów i Wittelsbachów miały wśród przodków wszystkich cesarzy rzymskich, panujących od czasu wygaśnięcia dynastii Hohenstaufów. Poza tym w żyłach ich dziadka płynęło nieco krwi piastowskiej. Jak wiadomo, pierwsi Jagiellonowie dbali o to, aby przez małżeństwa wiązać się z potomkami dynastii, która przed nimi królowała na Wawelu. Nie od razu akceptując polskie propozycje matrymonialne, cesarz brał je jednak pod rozwagę. Przeciwni im natomiast byli jego żona i zięć. Czterdziestokilkuletnia Barbara Cylejska powzięła zuchwały zamiar, aby po spodziewanej śmierci męża poślubić dwunastoletniego Władysława III i przy jego boku nadal królować, odsuwając od tronu własną córkę. O projektach tych Zygmunt dowiedział się jednak i zareagował na nie uwięzieniem żony. Natomiast Albrecht był związkom z Jagiellonami przeciwny, dlatego że obawiał się, iż będą oni chcieli panować nie po nim jako jego spadkobiercy, lecz zamiast niego bezpośrednio po Luksemburgu. Rzeczywiście w Polsce takie właśnie zamiary żywiła królowa matka Zofia Holszańska, choć wpływowy biskup Oleśnicki szukał powiązań z Habsburgami. W chwili śmierci Zygmunta mała Elżbieta liczyła kilkanaście miesięcy. Nie wiedziała więc, że pomiędzy jej ojcem a Polakami, działającymi w imieniu jedenastoletniego Kazimierza Jagiellończyka, doszło do krótkiej wojny o tron czeski. W walce tej zwyciężył Albrecht Habsburg. Z trudem zjednoczył on wszystkie ziemie otrzymane po teściu i dołączył do nich Austrię odziedziczoną po własnych przodkach a 18 marca 1438 roku otrzymał tytuł króla rzymskiego. Teściową zwolnił z więzienia, odebrał posiadane przez nią dobra, przyznał uzależniającą od siebie stałą pensję i skazał na wygnanie. Cesarzowa Barbara udała się wtedy do Polski i zamieszkała w Sandomierzu. Jej rola polityczna skończyła się wówczas ostatecznie. Bezpośrednio po zakończeniu wojny o tron czeski Albrecht zgodził się wydać obie córki za młodych Jagielonów z czego się jednak następnie bardzo szybko wycofał. Niemniej Narodowe Stronnictwo Węgierskie przeforsowało na Sejmie uchwałę, że bez zgody stanów królewny nie mogą być wydane za mąż. Chciano zapobiec temu, żeby nie poślubiły Niemców, od których Polacy byli lepiej widziani. Król bowiem zaręczył w tym czasie starszą córkę Annę z jednym księciem saskim, a również młodszą Elżbietę pragnął wydać za drugiego. Ta polityka dynastii była głęboko niepopularna w Czechach, a zwłaszcza w środowisku husyckim. W ogóle pozycja Habsburga w rządzonych krajach była trudna. Ponadto latem 1439 roku został on pokonany przez Turków. W tej niesprzyjającej atmosferze 27 października 1439 roku Albrecht niespodziewanie zmarł. W chwili śmierci ojca mała Elżbieta miała 3 lata, a jej siostra Anna 7. Matka ich znajdowała się wówczas w ciąży i spodziewała się, że tym razem urodzi może wreszcie syna. Sytuacja królowej wdowy była niewesoła. Narodowe stronnictwa i na Węgrzech, i w Czechach nie chciały uznać jej praw dziedzicznych. Kuzyn męża, Fryderyk Habsburg, książę Styrii, oficjalny opiekun dzieci Albrechta, myślał przede wszystkim o tym, aby wydrzeć im Austrię. Jednak królowa wdowa była ambitna, nieustraszona i energiczna. Mimo, że wrogie ugrupowanie, którego wybitnym przedstawicielem był magnat Jan Hunyadi, ogłosiło królem Węgier Władysława III, późniejszego Warneńczyka, Elżbieta po urodzeniu syna, 20 stycznia 1440 roku, również Władysława, zwanego pogrobowcem, zgłosiła jego prawa do tronu i rozpoczęła wojnę z Jagielonem. Przyszła królowa Polski często słyszała o tych walkach w okresie swego dzieciństwa. Początkowo znajdowała się ona stale przy matce. Oddana rodzinie piastunka dzieci Helena Kottanarin z narażeniem życia wykradła koronę świętego Stefana z opieczętowanej skrzyni na zamku wyszehradzkim. Była ona kronikarką i pozostawiła opis tych wydarzeń. Dzięki temu wiadomo, że na chrzcie pogrobowca mała Elżbieta po raz pierwszy pokazała się bez żałoby po ojcu. Ubrona w czerwoną sukienkę, królewna brała również udział w koronacji brata niemowlęcia, która nastąpiła 15 maja 1440 roku w Białogrodzie. Dziewczynkę zaprowadzono na chór, gdzie stała przy organach, bo obawiano się, że ciekawcy ją stratują. W czasie uroczystości w całej katedrze rozlegały się krzyki dwunastotygodniowego monarchy. Ulryk Cylejski trzymał nad nim koronę, a przysięgę w zastępstwie syna składała królowa. Kiedy miano niemowlę pasować na rycerza, matka jego z przerażeniem zawołała w imię Boga niech nie odczuje bólu. Uderzono więc wtedy piastunkę. Wkrótce potem młody jak Ileńczyk zajął budę i został także koronowany na króla Węgier, a Sejm ogłosił go jedynym legalnym monarchą. Nieprzyjaciele otoczyli nas jak Dawida w mieście Zeilna, napisała wówczas Helena Kotanerin. W związku z tym Elżbieta musiała w czerwcu 1441 roku uciekać do Austrii, gdzie oddała się pod opiekę Fryderyka III Habsburga, z którym 23 sierpnia zawarła układ w Heinburgu. Otrzymawszy dość znaczną pożyczkę, odważna monarchini wkrótce wróciła zresztą do swego kraju i wznowiła walkę z Jagiellończykiem. Powierzając swe dzieci kuzynowi, częściowo pod opiekę, częściowo jako zastaw, jemu również przekazała koronę świętego Stefana. Na Węgrzech miała swych zwolenników, a poza tym cieszyła się poparciem papieża Eugeniusza IV. W związku z zagrożeniem tureckim wojna domowa budziła powszechny niepokój. Dlatego też prowadzono ustawicznie pertraktacje pokojowe. W ich ramach Kazimierz Jagiellończyk miałby ożenić się bądź z małą Elżbietą, bądź z jej siostrą Anną. To drugie nastąpiłoby wówczas, gdyby starszy z braci poślubił matkę dziewczynek. Przy kolejnej próbie pojednania Władysław III spotkał się ze swą przeciwniczką i zawarł z nią pokój, odstępując część ziem pogrobowcowi. Wkrótce potem królowa Elżbieta niespodziewanie zmarła, 14 czerwca 1442 roku, w związku z czym mówiono, że została otruta przez Jagiellończyka, który stał się teraz jedynym bezspornym władcą Węgier i rozpoczął walkę z Turkami zagrażającymi krajom korony św. Stefana. Po śmierci matki Anna, Elżbieta i Władysław pozostawali w rękach Fryderyka. Starszy Habsburg był wówczas jedynym oficjalnym opiekunem młodszych kuzynów, ale informował węgierskich zwolenników pogrobowca, że nie wyda im chłopca do chwili odzyskania pieniędzy, które pożyczył ich matce. Nie oznaczało to jednak, że dzieciom działa się jakaś wyraźna krzywda, choć niewątpliwie były zaniedbane. W odniesieniu do dziewczynek szanowano plany matrymonialne ich rodziców. Annę wydano 20 czerwca 1446 roku za księcia Saskiego Wilhelma Storyngi, a Elżbieta pozostawała zaręczona z jego kuzynem Fryderykiem. Ślub miał się odbyć w Norymberdze w październiku 1450 roku. Jednak z nieznanych przyczyn został odłożony, a narzeczony wkrótce zmarł. Dbano również o wykształcenie królewny. Piastunka pisząca pamiętniki była na owe czasy erudytką wielkiej miary, a Elżbieta stykała się na dworze kuzyna ze znanym humanistą Eneaszem Sylwiuszem, Piccolomini, późniejszym papieżem Piusem II, który orientował się w trudnych warunkach jej życia i prawdopodobnie udzielał jej także jakichś lekcji. W rezultacie znała łacinę, umiała czytać i miała pewne wiadomości z zakresu historii, geografii i teologii. Pobyt w charakterze ubogiej krewnej na dworze Fryderyka musiał zaciążyć na psychice przyszłej polskiej królowej. Przez wiele lat jedynym bogactwem przez wszystkich opuszczonych księżniczki było tylko jej wspaniałe pochodzenie, i być może dzięki temu, na zasadzie mechanizmów wyrównawczych, stała się z tego faktu taka dumna i zarozumiała. Elżbietę z bratem łączyły serdeczne stosunki. Kilka miesięcy po klęsce pod Warną, w roku 1444, pogrobowiec został uznany królem Węgier. Jednak w jego imieniu rządził w budzie Huniadi, a on sam pozostawał w stylii u Frederyka w charakterze podopiecznego krewniaka, a częściowo i zakładnika. Był poza tym formalnie księciem Austrii i miał po Luksemburgach prawa do korony czeskiej. Jego stronnicy we wszystkich trzech krajach domagali się, aby starszy Habsburg go wypuścił. Akcji tej przewodził bratanek cesarzowej Barbary, Ulryk Cylejski. Fryderyk początkowo jednak nie ustępował. Co więcej, zabrał chłopca ze sobą w podróż do Włoch, gdzie w Neapolu spotkał przybyłą z swoją narzeczoną Eleonorę, a później w Rzymie papież uwieńczył go koroną cesarską 19 marca 1452 roku. Władysław w czasie uroczystego wjazdu do Wiecznego Miasta jechał przed kuzynem, a podczas koronacji prowadził cesarzową. Po wyjeździe brata Elżbieta dostała się w ręce jego austriackich stronników. Postanowili oni posłużyć się nią w celach propagandowych. 12 grudnia 1452 roku w Wiedniu otwarte zostało posiedzenie Stanów, w czasie którego Ulrich von Eitzing w kościele karmelitów wprowadził kulewne na ambony i pokazał jej nędzę i zaniedbanie, wołając, że chodzi gorzej ubrana i ma lichsze obuwie od zwykłej mieszczki. Podczas tej sceny Elżbieta płakała i wzywała pomocy dla siebie i brata. Po powrocie z Rzymu cesarz pod naciskiem różnych stron, dochodziło nawet do działań wojennych, wydał pogrobowca jego zwolennikom. Nastąpiło wówczas radosne spotkanie rodzeństwa. Po 11 latach tułaczki Elżbieta odzyskała należną jej pozycję jako siostra króla Czech i Węgier oraz arcyksięcia Austrii. Jednak w obu królestwach władza jej brata była ograniczona przez potężne stronnictwa narodowe. Z tym, że na Węgrzech opozycję stanowili katolicy, Jan Huniadi, synami Władysławem i Maciejem, a w Czechach Husyci, Jerzy z Rodzeństwo przebywało w Pradze, gdzie Władysław 28 października 1453 roku został koronowany. W tym okresie Elżbieta stała się ponownie narzeczoną króla Polski. Kazimierz Jagiellończyk wysłał do Austrii poselstwo z prośbą o rękę królewny w sierpniu 1452 roku, a więc jeszcze przed uwolnieniem pogrobowca. Projekt tego związku został poparty przez wpływowego doradcę i kuzyna obojga młodych, Ulryka, hrabie, Cylli. Zaraz po przybyciu do Czech Władysław wysłał swą zgodę na małżeństwo siostry, a wieść o tym dotarła do Kazimierza w Grodnie. Ustalono tam, że właściwe rokowanie odbędą się w sierpniu 1453 roku we Wrocławiu. Spotkanie to przebiegało bardzo uroczyście. Jagiellończyka reprezentowali Kasztelan Krakowski, kanclerz Wielki Koronny, dwóch biskupów i dwóch wojewodów, a Habsburga odto Książę Bawarski i liczne grono dygnitarzy czeskich i austriackich. Zwracało uwagę, że w skład poselstwa polskiego wchodziło dwóch przedstawicieli Litwy, w tym namiestnik Dalekiego Połocka. Natomiast wśród pełnomocników drugiej strony nie było zwolenników Jerzego Spodiebradu. Ustalono, że ślub odbędzie się w lutym 1454 roku. Posag wyniesie 100 tysięcy florenów. Oraz, że narzeczona zostanie dziedziczką po bracie tylko w wypadku śmierci wszystkich jego potomków. Ten ostatni warunek przedstawiciele pogrobowca chcieli mieć tak jasno sformułowany, że dwukrotnie zmieniali już uprzednio uzgodniony tekst, dobierając coraz wyraźniejszych określeń. Po ostatecznym ustaleniu wszystkich punktów, uroczyste kazanie wygłosił bawiący wówczas we Wrocławiu Jan Kapistran, później ogłoszony świętym. Przed rokowaniami wrocławskimi inne poselstwo polskie kurtuazyjnie prosiło o rękę Elżbiety Fryderyka III jako głowę rodu Habsburgów.